Pominijmy na razie prolog jako scenę mniej istotną dla treści dramatu. W trzech kolejnych aktach poeta przedstawił ewolucję Kordiana. Zastanówmy się więc, kim jest Kordian? W pierwszym akcie poznajemy Kordiana jako piętnastoletniego młynca, rozpaczliwie poszukującego życiowego celu. Jest zagubiony, przeżywa wewnętrzne rozterki, dręczy go jaskół czy niepokój. Odczuwa zniechęcenie i brak wiary w sens życia. Kocha Laurę, ale idealizuje to uczucie. Zagubiony wśród własnych myśli usiłuje popełnić samobójstwo. Jego przeciwieństwem jest stary sługa, Grzegorz, który znalazł sens życia. Była nim walka w armii napoleońskiej o wolność ojczyzny. Jakie elementy autobiograficzne odnajdziemy w tej scenie? Miłość do Laury stanowi przypomnienie miłości poety do Ludwiki Śniadeckiej. Nastroje Kordiana i próba jego samobójstwa ma związek z nastrojami pesymizmu, nękającymi młodzież wileńską, których ofiarą był Ludwik Szpicnagel. Pierwszy akt Kordiana można określić jako dramat bez ideości. Akt drugi dramatu można natomiast nazwać dramatem poszukiwań. Kordian, którego próba samobójstwa nie była udana, Podczas podróży po Europie zdobywa doświadczenia życiowe. W Anglii poznaje wszechwładną siłę pieniądza, który może decydować o ludzkim życiu lub śmierci. Spotkana w Włoszech Violetta pozostaje z nim tak długo, dopóki ma pieniądze. Ucieka z Kordianem tylko dlatego, że koń podkuty jest złotymi podkowami. Kiedy odpada podkowa, dziewczyna porzuca Kordiana, aby odszukać złoto. Kordian przekonuje się o niestałości ludzkich uczuć, o tym, że nawet miłość można kupić. Jest to kolejne bolesne doświadczenie życiowe bohatera. Będąc we Włoszech, Kordian udaje się na audiencję do papieża. Przynosi papieżowi garść ziemi z Polski, z miejsca, gdzie zginęło w obronie wolności wielu niewinnych ludzi. Prosi papieża o błogosławieństwo dla cierpionego narodu. Papież z lekceważeniem odnosi się do Kordiana, nie chce rozmawiać o walce Polaków. Najważniejszą jest dla niego wiara, której przecież car nie zabrał wyznawać. Papież wypowiada słowa Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą. Tak przedstawiona postawa papieża wobec sprawy polskiej jest zgodna z prawdą historyczną. Papież Grzegorz XVI wydał encyklikę, w której potępiał Polaków przeciwstawiających się legalnym zdaniem władzy carskiej. Audiencja u papieża przynosi więc Kordianowi kolejne rozczarowanie. I oto Kordian dociera do Mont Blanc. Na szczycie Mont Blanc zachodzi jego duchowa przemiana. Monolog na Mont Blanc, zaliczany do najsłynniejszych monologów romantycznych, stanowi punkt kulminacyjny dramatu. Już pierwsze słowa Jan jest posąg człowieka na posągu świata. Podkreślają indywidualizm postaci. Podobnie jak Konrad w wielkiej improwizacji, Kordian czuje się cząstką natury i wszechświata. Przeżywa zmienność uczuć i nastrojów, myśli o wielkich czynach, mówi o obalaniu tronów, lecz jednocześnie Przeżywa chwilę zwątpienia Mimo rozczarowań Kordian nie zracił cech romantycznego marzyciela Podsumowuje swoje doświadczenia życiowe mówiąc Uczucia poświatowych opadały drogach Ożkie pocałowania kobiety kupiłem Wiara dziecinna padła na papieskich progach Stopniowo jednak dojrzewa do wypełnienia misji Kordian odczuwa przypływ zewnętrznej siły i chęci działania. Rzuca hasło Polska Winkelridem Narodów. Nietrudno skojarzyć je z mesjanistycznym hasłem Polska Chrystusem Narodów. Winkelried, bohater szwajcarski, poległy w walce o republikę, jest symbolem czynu działania. Ideę Winkelriedyzmu przeciwstawił poeta mesjanistycznemu oczekiwaniu na cud. Ostatecznie Kordian zostaje cudownie przeniesiony do Polski. W akcie trzecim dramatu, który możemy nazwać dramatem działania, widzimy Kordiana jako spiskowca. Ukazana zostaje koronacja cara. Słowacki nawiązał tu do faktu historycznego, jakim była koronacja cara Mikołaja na króla Polski w 1829 roku. Reakcja ludu na placu koronacyjnym świadczy o całkowitym otumanieniu społeczeństwa. Lud stroni od rozważań politycznych, jest sparaliżowany strachem, koronację traktuje jako sensację. W tym ludzie tkwi jednak siła, którą można wykorzystać. Stanowisko rewolucyjne zajmują szlachcic-zesłaniec, żołnierz-kombatant oraz nieznajomy, śpiewający buntowniczą pieśń. Ich reakcja zmienia nastroje i świadomość ludu. Na trybunie zasiada tymczasem służalcza arystokracja, zabiegająca o łaski ca. Scenę koronacyjną kończy moment symboliczny. Lud rozrywa czerwone sukno, pokrywające trybunę. Jest to wyraz rewolucyjnego gniewu narodu. Tymczasem w podziemiach katedry św. Jana zbierają się podchorążowie spiskowcy. Jest wśród nich kordian. Opowiada się za zabiciem cara. Tej propozycji przeciwstawia się prezes, pod którego postacią ukazał słowacki znanego nam już Juliana Ursyna Niemcewicza. Argumentem prezesa jest stwierdzenie, że nigdy jeszcze w Polsce nie splajno się królobójstwem. Kordian jest natomiast zdecydowany dokonać zamachu na cara. Chce zaszczepić spiskowcom idę Winkelrida. Dochodzi do głosowania. Po stronie Kordiana opowiada się zaledwie kilku spiskowców. Bohater postanawia więc działać sam. Podczas spełnienia warty Zdecydowany na dokonanie zmachu przeżywa moment wewnętrznej słabości. Znów odzywa się w nim marzyciel z pierwszego aktu. Przeżywa wewnętrzną rozterkę. Dręczą go strach i imaginacja. Kordian omdlewa w carskiej sypialni. Okazuje się za słaby, aby działać. Początkowo zostaje zamknięty w domu wariatów. Rozmawiający z nim doktor stanowi jego alter ego, czyli drugie ja Kordiana uświadamia mu bezsens jego ofiary. Za próbę zabójstwa cara Kordian zostaje skazany na śmierć. Książę Konstanty, namiestnik cara w Królestwie Polskim, usiłuje wyjednać dla niego ułaskawienie. Lubi bowiem dzielnych żołnierzy. Przedstawiona scena rozmowy Konstantego z carem Mikołajem na zawsze zamknęła Słowackiemu możliwość powrotu do kraju. Ukazał w niej zbrodnie i intrygi panujące na dworze carskim. Konstanty zarzuca robi zabicie ojca i zdobycie tronu na drodze zbrodni. Car przypomina Konstantemu fakt okrutnego zamordowania córki angielskiego dyplomaty. Wstatecznie Kordian uzyskuje akt łaski. Egzekucja zostaje wstrzymana, lecz dalsze jego losy nie są nam znane. Powstanie listopadowe było dziełem szlacheckich rewolucjonistów. Na przykładzie Kordiana Słowacki wykazał ich polityczną niedojrzałość. Błędem było to, że sprawę wolności Polski uzależniali od zabicia cara. Poeta udowodnił także, że na nic zdało się poświęcenie jednostek. Szlacheccy rewolucjoniści, mimo dowodów niezwykłego poświęcenia i bohaterstwa, nie potrafili porwać do walki mas ludowych całego narodu, co również przyczyniło się do klęski powstania. Powróćmy teraz do prologu. Składa się on z wypowiedzi trzech osób, z których pierwsza ma wyraźne rysy Joachim Lelewela, druga Adama Mickiewicza, a trzecia samego Słowackiego. Wynika z tej sceny, że słowacki przeciwstawia się idei mesjanizmu, czemu zresztą dał wyraz w monokordana na. Mont Blanc. Poeta nawiązał do trzeciej części dziadów, sugerując, że poezja mickiewicza usypia naród, zamiast pobudzać go do walki. Gemat zawiera elementy polemiczne, Podczas pobytu w Szwajcarii. Kłowacki napisał jeden z najbardziej oryginalnych utworów romantycznych. Dramat pod tytułem Balladyna. Był to pierwszy dramat z zamierzonego cyklu odtwarzającego prehistoryczne, podaniowe dzieje Polski. W tym cyklu mieści się także Lila Veneda”. Balladyna jest poza tym utworem, w którym poeta dokonał zjawisk literackich i politycznych. Wyjaśnijmy najpierw tytuł. Imię głównej bohaterki. Imię to wywodzić należy z francuskiej tradycji operowo-teatralnej. W romanatrze francuskim występowały ludowe postacie, tak zwane balladine. Były to postacie komiczne. Tymczasem balladyna jest bohaterką tragiczną. Imieniem chciał więc poeta podkreślić ambiwalentność, czyli dwuznaczność tej postaci. Świat przedstawiony w balladynie jest dziwnie przemieszany. Postacie fantastyczne, goplana, skierka, chochlik, nie tylko współistnieją obok postaci realistycznych i wprowadzają nastrój baśniowy, ale także wpływają na losy ludzi. Goplana rezentuje siły nadprzyrodzone, wywołujące zamieszanie w świecie ludzkim. Z jej polecenia chochlik i skierka sprowadzają Kirkora do chaty wdowy. Z chmury na przez Goplane spada piorun, który zabija balladynę. Dziwne pomieszanie panuje także wśród bohaterów dramatu. Wszystko wydaje się dziwne i niezwykłe. Spróbujmy więc uporządkować wątki utworu. Przedstawiony wątek polityczny dotyczy korony królewskiej przechowywanej w lesie przez pustelnika, który jest zdetronizowanym królem popielem. Rządy w państwie sprawuje okrutny popiel trzeci. Dopóki korona nie spocznie na głowie prawowitego władcy, nie będzie porządku i ładu w państwie. Pustelnik jednak zawodzi. Nie podejmuje walki, zrzuca ją na barki szlachetnego Kirkora. Przedstawia wizję idealnego państwa, którą ostatecznie odwołuje. Korona ginie. Władzę przejmuje Balladyna. Co wiemy o Balladynie? Bohaterka w dążeniu do władzy jest bezwzględna. Zabija Fon Kostryna. Nie waha się też przed zabiciem własnej matki. Jednak po osiągnięciu władzy chce sprawować sprawiedliwe rządy. Chce być dobrą królową. Niestety jest za późno. Zgodnie z zasadami ludomoralności winnego musi spotkać zasłużona kara. Balladyna gini od pioruna. Zastanówmy się, co składa się na historyzm utworu. Słowacki miał dwie ponadczasowe prawdy historyczne. Pierwsza to ta, że nie można cofnąć biegu historii. Druga mówi, że droga do władzy w świecie feudalnym prowadzi poprzez zbrodnie. Słowacki przeciwstawia się idealizowaniu ludu przez romantyków. Udowadnia, że lud wcale nie jest idealny. Balladyna zdobywa władzę poprzez zbrodnie. Wdowa, wynosząc się do jej zamku, każe spalić wiejską chatę. W mowie tronowej Grabca poeta ośmiesza despotycznych władców. Motyw ten, z chłopa król, wywodzi się z literatury plebejskiej. Zwróćmy uwagę również na fakt, że Słowacki nawiązał do Szekspira. Wprowadził ingerencję sił nadprzyrodzonych. Powiązał realizm z fantastyką. Tragizm z komizmem. Podobnie jak Szekspir, zrezygnował z klasycznej reguły trzech jedności. Z romantycznej ludowości zaczerpnął problem winy i kary. Waśniowy charakter mają motywy ubogiej wdowie i chatki, dwóch córek dobrej i złej oraz pojawienia się wspaniałego rycerza. Słowacki zastosował w balladynie metodę ariostyczną, którą posłuży się także w poemacie dygresyjnym Beniowski. Na czym polegała ta metoda? Nazwa jej pochodzi od nazwiska włoskiego poety doby renesansu, Ludowika Ariosta. Napisał on poemat Orland Szalony, w którym zastosował technikę pisarską polegającą na przeskakiwaniu z tematu na temat, swobodnej konstrukcji zdarzeń, posługiwaniu się ironią i parodią, spojrzeniem na temat z dystansu. Ariostyzm balladyny, polega na ogromnej swobodzie w tworzeniu i rozbijaniu ficji dramatycznej, spiętrzaniu zdarzeń i przemieszaniu wątków. Poeta wyraźnie bawi się tematem, zachowuje dystans wobec wydarzeń, nie stroni od ironii i humoru. Na koniec sięgnijmy raz jeszcze po tekst Balladyny. Słowacki do utworu dopisał epilog. Przedstawiony w nim Wawel za wile wywodzi ród Balladyny od dalekich przodków. Pod postacią Wawela, Poeta ukazał uczonego historyka Joachima Lelewela, który przeciwie wykorzystaniu podań ludowych w badaniach historycznych. Słowacki zakpił z takiej postawy uczonego. Jakie jest znaczenie grobu Agamemnona? Ze Szwajcarii Słowacki udał się na Bliski Wschód. Z tego okresu pochodzi poemat wizyjny Angeli, napisany prozą biblijną. Poeta skrytykował w nim emigrację, co wywołało falę niechęci po jego przyjeździe do Paryża. Z tego okresu pochodzi także poemat dygresyjny Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, którego fragmentem jest utwór Grób Agamemnona. Poeta napisał go pod wpływem zwiedzania rzekomego grobu Agamemnona. Nastrój grobowca wywołał w poecie różnorodne przeżycia i refleksje. W utworze można wyraźnie wyodrębnić dwie części – opisową i refleksyjną. W części opisowej podmiot liryczny przedstawia swoje odczucia i wrażenia związane ze zwiedzaniem grobowca i kulturą grecką. Odczuwa swoją małość wobec genialnej poezji Homera. Część opisową kończy słowacki rozważaniami o kondycji romantycznego poety. Czuje się osamotniony i niezrozumiany przez współczesnych. Twierdza, że trudno poecie niemy mieć harfy, i słuchaczów głuchych. Następnie ukazuje pędzącego konia, który zatrzymuje się na termopilach, będących symbolem bohaterstwa starożytnych Greków. Zatrzymuje się natomiast na heronei, która jest symbolem klęski. Polską heroneą jest klęska powstania listopadowego. Za porażkę i brak ducha bojowego poeta wini polską szlachtę. Symbolizuje ją czerep rubaszny, przekrywający anielską duszę ludu. Winą szlachty było bowiem to, że nie potrafiła włączyć do walki całego narodu Przy czym poeta sam poczuwa się do winy Czuje się odpowiedzialny za sprawy narodu Jego rozważania zamyka wizągu z jednej bryły Który symbolizuje przyszłą, wolną Polskę Wywalczoną przez cały naród Jak doszło do powstania Beniowskiego? Z podróży na bliski Wschód poeta powrócił do Paryża został zaatakowany przez prokatolickie ugrupowanie emigracji, skupione wokół czasopisma Młoda Polska. Krytycy z kręgu Młodej Polski ośmieszali na łamach prasy utwory poety, między innymi poemat Angeli i balladynę. Słowackiemu Pantano krytyczny stosunek do Watykanu wyrażony w Kordianie. Emigranci z kręgu Młodej Polski zwani jezuitami uznali za swego duchowego przywódcę Adama Mickiewicza. Związany z nimi wydawca Polski Eustachy Januszkiewicz zorganizował przyjęcie, na które zaprosił Mickiewicza i Słowackiego. Liczono na konflikt między poetami. Tymczasem poeci podali sobie ręce i wygłosili wierszowane improwizacje. Całe wydarzenie zostało przedstawione w Poznańskim Tygodniku Literackim w sposób niekorzystny dla Słowackiego, który sądził, że artykuł ten wydrukowano za zgodą Mickiewicza. Chciał nawet wyzwać Mickiewicza na pojedynek, ale ostatecznie rozprawił się ze swymi przeciwnikami w poemacie dygresyjnym Beniowski. Fabuła w poemacie dygresyjnym jest przeplatana lirycznymi dygresjami poety i właściwie one są najważniejsze w utworze. Fabuła pełni rolę drugorzędną. Część fabularną poematu stanowią dzieje polskiego szlachcica Maurycego Augusta Beniowskiego. Brał on udział w Konfederacji Barskiej, wzięty do niewoli w wojnie polsko-syjskiej 1792 roku, zesłany został na Syberię. Tam zorganizował bunt zesłańców i uciekł na kamptkę. Następnie przedostał się do Francji, wstąpił do Legii Cudzoziemskiej, został królem Madagaskaru i poległ w walce z Francuzami. W przedstawieniu dziejów bohatera słowacki posłużył się znaną z balladyny metodą ariostyczną. Co stanowi tematykę dygresji w Beniowskim? W jednej z dygresji poeta ostro rozprawił się z krytreniem młodej Polski, atakującymi jego utwory. Bardzo piękna jest dygresja poświęcona Ludwice Śniadeckiej. Po wielu latach poeta wyznaje, że młodzieńcze uczucie do Ludwiki Śniadeckiej było jedyną miłością jego życia. Ostatnią dygresję poświęcił Mickiewiczowi. Polemizuje z nim, nawiązuje do uczty u Januszkiewiwa, podkreśla, że kroczy własną drogą ideową. Wyznaje, że kocha naród i chce być jego duchowym przywódcą. Niedoceniony przez współczesnych wierzy w przyszłą sławę poetycką, Mówi, i moje będzie za grobem zwycięstwo. Słowacki kończy tę dygresje słowami skierowanymi do Mickiewicza. Bądź zdrów, a tak się żegnają nie wrogi, lecz dwa na słońcach swych przeciwnych bogi. Zacytujmy również najbardziej znaną dygresję zniowskiego. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak skarga nimfy miętki, a czasem smutny jako pieśń stepowa. W Beniowskim Słowacki poraził wrogów siłą swego talentu. Po krótkim okresie mistycznym, kiedy Słowacki uległ wpływowi Andrzeja Tuwiańskiego, poeta włączył się w nurt otaczającej go rzeczywistości. Narastanie nastrojów rewolucyjnych w okresie poprzedzającym wiosnę ludów wpłynęło na poglądy poety, który uznał rewolucję za konieczność dziejową. Okres ten zaowocował w literaturze polskiej interesującym trójgłosem polemicznym. Myśliciel i filozof Henryk Kamiński wydał na emigracji broszurę pod tytułem praw żywotny narodu polskiego. Oskarżał w niej szlachtę o brak patriotyzmu i ucisk ludu. Propagował ideę rewolucji antyfeudalnej i narodowo-wyzwoleńczej. Przerażony poglądami Kamieńskiego, poeta Zygmunt Krasiński wydał w odpowiedzi Psalmy przyszłości. Uznał rewolucję za kataklizm dziejowy. Uważał, że walka rewolucyjna może być sprowadzona do krwawej i bezmyślnej rzezi szlachty. Krasiński uważał, że walka narodu o wolność może nastąpić wyłącznie pod kierownictwem szlachty. Rzucił hasło, które urosło do rangi romantycznego mitu. Jeden tylko, jeden cud. Z szlachtą polską, polski lud. Jako trzeci w tej polemice zabrał głos Juliusz Słowacki. W odpowiedzi Krasińskiemu napisał w 1845 roku utwór Odpowiedź na psalmy przeszłości". Przeciwstawił się w nim poglądom krańskiego, przyjmując postawę rewolucyjnego demokraty. Wyraził przekonanie, że tylko przewroty rewolucyjne prowadzą ludzkość drogą postępu. Historia przyznała rację Krasińskiemu. W 1846 roku wybuchło słynne powstanie chłopów pod dowództwem Jakuba Szeli. Słowacki nie wydał swojego utworu. Ukazał się on drukiem dopiero po śmierci poety i uznany został za arcydzieło poezji polemicznej. Słowacki zmarł w 1849 roku. Do końca wierzył, że zostanie po nim jego poezja, siła fatalna, która będzie doniana przez przyszłe pokolenia. Sam właściwie podsumował swoje życie i twórczość w poetyckim testamencie. Przekazał potomnym następujące polecenie. Lecz wy... Coście mnie znali. W podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny starał moje lata młode. A póki okręt walł, siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Trzecim obok mickiewicza i słowackiego narodowym wieszczem. Jest to tomek możnego arystokratycznego rodu, syn szlachecki, jak nazywał go Słowacki, Zygmunt Krasiński. Darzony niezwykłą wrażliwością i ogromną inteligencją przyszły poeta, po śmierci matki pozostawał pod przemożnym wpływem oca generała Wincentego Krasińskiego, byłego oficera napoleońskiego, który stał się lojalistą carskim. Powstanie listopadowe przedstawiał w listach do syna, przebywającego we Włoszech, jako niebezpieczną rewolucję, próby obalenia uświęconego tradycją porządku, bunt przeciwko władzy. To właśnie salon Krasińskiego stał się wzorem salonu ukazanego przez Adama Mickiewicza w trzeciej części Dziadów. Takie stanowisko ojca wobec wydarzeń w kraju było przyczyną bolesnego konfliktu wewnętrznego poety. Zygmunt Kryński bardzo chciał wziąć udział w walce Wszyscy moi przodkowie bili się za Polskę. Przypominał z rozpaczą w listach do ojca. Pod wpływem ojca poeta nie tylko nie bierze udziału w walce zbrojnej, ale musi złożyć kurtuazyjną wizytę na dworze carskim. Mękany, dręczony wątpliwościami, szukający wyjaśnień dla biegu historii i jej praw, tworzy nieboską komedię. Dzieło uznane za genialny dramat romantyczny. Warto wspomnieć, że na powstanie utworu wydanego bez imienia w Paryżu w 1835 roku wpłynęła także znajomość idei socjalistów utopijnych, a także dzieł związanych z rewolucją francuską. Podto to poeta głęboko przeżył powstanie tkaczy liońskich, krwawo stłumiony przez policję. Dlaczego Nieboska Komedia? Tytuł jednoznacznie kojarzy się nam z boską komedią Dantego. Termin komedia. Dla Dantego oznaczało coś innego niż tylko gatunek literacki. Według włoskiego artysty tragedia różni się od komedii tym, że w tragedii od podniosłego i spokojnego początku przechodzi się do katastrofy w zakończeniu. W komedii natomiast smutny może być początek, zakończenie musi być pogodne. I tak jest w dziele Dantego. Poeta opowiada najpierw o okropnościach piekła, potem przedstawia czyściec i kończy utwór wizją raju. U Krasińskiego słowo komedia ma znaczenie ironiczne. Jeśli nawet zakończenie dramatu ukazujące wizję totalnej zagłady uznamy za stworzenie perspektywy lepszej przyszłości, trudno mówić o komedii w takim sensie, w jakim ten termin pojawił się u Dantego. Polski romantyk zda się mówić do swych czytelników oto komedia waszego życia i waszych dążeń, ponura, straszna, ale tylko komedia i to komedia, której twórcą bynajmniej nie jest Bóg. Należy również wskazać bardziej konkretne skojarzenia tytułu z boską komedią. Hrabia Henryk, bohater Kraśńskiego, odbywa wędrówkę po obozie rewolucji, podobnie jak Dante, po kolejnych kręgach piekła. Jak skomponowany jest dramat? Utwór składa się z czterech części. Każda z nich poprzedzona jest wstępem, który badacze porównali do prologu, a nawet do chóru w tragedii greckiej. Utwór jest napisany prozą poetycką. Pierwsza i druga część nieboskiej komedii składa się na dramat rodzinny. Nie bez ingerencji dobrych i złych duchów przedstawiona jest pozornie banalna ludzka historia. Kochająca się para bierze ślub. Następnie rodzi się syn Orcia. Małżeństwo okazuje się jednak krótkotrwałe. Mąż ma poetycką naturę, dusi się w atmosferze codzienności. Cechuje go zbyt rozbudowana wyobraźnia, drego tęsknota do innego, pełniejszego życia. Dobra, kochająca żona różni się od marzeń. Mąż dość szybko popada w obojętność wobec niej. Ucieka od prozy życia w kierunku ideałów. Kiedy pojawia się zjawa pięknej dziewicy, symbol poetyckości, mąż bez wahania opuszcza rodzinę. Żona Maria... Nie może pogodzić się z utratą męża i rozbiciem życia rodzinnego. Doskonale rozumie, że nie potrafi dorównać intelektualnie mężowi, że nie dorosła do wyobrażeń poety o miłości. Przeżywa gwałtowny wstrząs. Podczas chrztu zaklina syna, aby był poetą, aby łatwo pozyskać miłość ojca. Maria wpada w obłęd. Nieszczęśliwa uważa, że sama stała się poetką, zrównała się w ten sposób z mężem i odzyskała jego uczucie. Umiera w szpitalu dla wariatów. Mąż pozostaje z orciem. Rozumie przy tym, że z powodu marzeń skrzywdził i doprowadził do zguby niewinną istotę. Zatrzymajmy się na nawet przy scenie w domu wariatów. Słyszymy głosy nienormalnych pensjonariuszy. Jeden z nich uważa się za wcielenie umęczonego Chrystusa. Drugi za wodza ludu. Jeszcze inny za króla. Kolejny za proroka apokalipsy. Wszyscy są chorzy na punkcie własnej wielkości. Cierpią za lud. W rolach, jakie nieświadomie przybrali obłąkańcy, w osobliwy sposób obija się rzeczywistość. Są oni karykaturą starej i nowej władzy. W tym fragmencie widać już zapowiedź dramatu społecznego.